Długo jeszcze? Tęsknię. Nie mogę się doczekać, kiedy znowu pobudzi moje zmysły. Otulim giełką rozkoszy, pieszcząc słowem. Już niedługo. Ciało przejdzie dreszcz. A biodra same zatańczą, przyspieszając oddech. Tak. Chcę poczuć muzykę. Like Fajk FM uzależnia.